Mariusz Owczarek z całego serca zapraszam. Autopromocja. Program Trójki Polskiego Radia, niedziela, 5 kwietnia, minęła siódma. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis trójki. Drugi pilot ze strzelonego nad Inanem, amerykańskiego myśliwca F-15 odnaleziony przez siły specjalne. Policyjne kontrole nie tylko na głównych trasach. Im większa prędkość, tym bardziej tragiczne w skutkach są wypadki. Gol Roberta Lewandowskiego dał Barcelonie wygraną nad Atletico Madryt. Amerykańskie siły specjalne odnalazły drugiego członka załogi myśliwca F-15 zestrzelonego nad południowym Iranem. Potwierdza to prezydent Donald Trump. Jak napisał w swoich mediach społecznościowych, była to jedna z najodważniejszych operacji poszukiwawczo-ratowniczych w historii USA, a odnaleziony oficer jest całkowicie bezpieczny i zdrowy. Wcześniej o zakończonej sukcesem akcji informowała agencja Reutera, powołując się na dwa oficjalne źródła w administracji. Myśliwiec został strącony przez irańską obronę przeciwlotniczą w piątek. Pilot został szybko odnaleziony przez jednostki specjalne amerykańskich sił powietrznych. Operatora uzbrojenia poszukiwano do dziś. Po zestrzeleniu W 15 wirańskiej Państwowej Telewizji wezwano ludność, by pomogła w schytaniu schy wrogich pilotów, podkreślając, że za przekazanie władzom żywych Amerykanów wyznaczono nagrodę. Było to 100 miliardów reali, czyli około 75 tysięcy dolarów. Zero tolerancji wobec kierowców łamiących przepisy zapowiadają policjanci. Trwają zmożone kontrole funkcjonariuszy sprawdzających prędkość i trzeźwość spotkać można nie tylko na głównych trasach.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 jednojezdniowych, dwukierunkowych, gdzie najczęściej mamy ograniczenie do 90. Pamiętajmy o tym, że przekraczając prędkość powyżej 50 km na godzinę stracimy uprawnienia na okres 3 miesięcy, ale również w momencie, kiedy mamy ograniczenie na tego typu drodze do 50 bądź do 70 km na godzinę, tutaj również musimy pamiętać o tej granicy przekroczenia 50 km na godzinę, że również możemy stracić uprawnienia. Tylko w Wielki Piątek na drogach zginęło 9 osób, a ponad 90 zostało rannych. Wielkanoc, czyli Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejsze święto chrześcijan. Jest najstarszą i najważniejszą uroczystością w Kościele katolickim. Każde święta powinny być wyjątkowe. Wyjątkowe właśnie w tym aspekcie tego nawracania. Na nowo przeżywania, odkrywania tego wszystkiego, co dzieje się w życiu chrześcijanin, na co dzieje się w życiu Kościoła. Na nowo uświadamiania sobie, że Chrystus za nas umarł i wstał, I też umiejscowiania tego wszystkiego w kontekście świata, w którym żyjemy, w którym jesteśmy, bo przecież święto. To jest wspomnienie męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, czyli tych wydarzeń, które miały przynieść pojednanie, oczywiście mówiąc teologicznie, pojednanie Boga z ludźmi. To, co zostało zerwane przez grzech pierwszych ludzi, potem przez grzech każdego z nas. Mówi teolog ksiądz Marcin Wysocki. Niedzielę Wielkanocną rozpoczynają szare zurekcyjne i procesje o świcie. Potem chrześcijanie zasiadają do wielkanocnego śniadania. Świąteczne stoły i rodzinne spotkania często oznaczają jedno. Jemy więcej niż zwykle, czasem nawet znacznie więcej niż potrzebuje nasz organizm, podkreślają lekarze i zalecają umiar.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 Mówi dr Radosław Kempiński i ostrzega, że na przejedzenie nie pomogą nam herbatki ziołowe czy suplementy diety. Robert Lewandowski bohaterem Barcelony. Nasz napastnik przesądził o zwycięstwie blugrany nad Atletico Madry. Trzy minuty przed regulaminowym końcem meczu strzelił bramkę na 2 do 1. Gol był nietypowy, piłka odbita, po strzale przez bramkarza trafiła go w bark i wpadła do bramki. Dzięki temu Katalończycy wykorzystali potknięcie Realu Madryt i mają 7 punktów przewagi nad Królewskimi. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Najwięcej słońca dziś na południowym wschodzie, poza tym tylko trochę chmur. Więcej na Pomorzu Zachodnim, miejscami na północy i zachodzie, a po południu także w centrum przelotno opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą 14 stopni nad morzem, 20 w centrum, 21 na południu, do nawet 23 na Dolnym Śląsku.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 Aluś Kraksa Kryzys Nie pytaj mnie, dlaczego nie odzywam się Kasia Tak Takie same dłonie wciąż Zespół Metro I Tak mówię już słońcu, na kształt Ustawiony konkurs piosenki do obejrzenia na stronie i YouTubie Trójki Autopromocja Trójka Program Trzeci Polskiego Radia Muzyczne rozmowy. ostatni błogosławi w trudną drogę posłał nas nie wierzyłem wybacz panie że ram twoich dotykałem teraz za przywitałem Państwa koncertowo w drugiej godzinie muzycznych rozmów w niedzielę wielkanocną Marcin Witan, stał Pan muzyka Dorota Pruszkowska słowa Marek Ławrynowicz ta dobra nowina rozbrzmiewa dzisiaj i rozbrzmiewać będzie co najmniej równie głośno przez dni oktawy wielkanocnej no i na całe życie, czego Państwu serdecznie życzę tej niezła, niezłomnej wiary właśnie w tę prawdę Zespół TGD, trzecia godzina dnia. Koncertowo yy, już słyszeliśmy fragmenty z poprzedniej godziny. Tutaj, jako soliści, Beata Bednarz, Natalia Niemen, Mateo, Mietek Szcześniak, pod kierunkiem oczywiście Piotra Nazaruka. Yy, wesel się królowo miło, to teraz nam zabrzmi, a później już zapowiem. Te taką właściwą treść dotyczącą wydarzenia Zmartwychwstania ale zanim to się stanie bracia Dominikanie też już państwo ich znają pod opieką Jacka Gałuszki wesel się nieba królowo muzyka i słowa tradycyjne w opracowaniu właśnie Jacka Gałuszki Wesel się nieba królowo, muzyka i słowa tradycyjne w opracowaniu Dominikanina Jacka Gałuszki, Dominikański Ośrodek Liturgiczny i Schola Dominikańska z Krakowa. Ponieważ jesteśmy, proszę Państwa, w niedzielę wielkanocną, poranek wielkanocny trwa, bo to przecież jeszcze taka porankowa pora, życzę Państwu nie tylko nastroju, odpowiedniego do Święta Zmartwychwstania Pańskiego, ale także przekonania o prawdzie, jaką to święto ze sobą niesie. Pomoże nam w tym e, wypowiedź, a właściwie fragmenty e, kilku wypowiedzi ojca Marka Kotyńskiego, redemptorysty, teologa i filmoznawcy. A dlaczego filmoznawcy? Ponieważ jest to rozmowa na kanwie książki i filmu, który nazywa się Sprawa Chrystusa. Lee Strobel, amerykański dziennikarz śledczy z Chicago Tribune pod koniec lat 80. z powodów, o których też będzie tutaj mowa, zabrał się za śledztwo w sprawie zmartwychwstania. No i do czego go to zaprowadziło? Zaraz się dowiemy. Książka została zakranizowana. Jest to film, który dość łatwo można obejrzeć. Serdecznie Państwu ten film polecam. O co w nim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 Z martwych wstał, nie ma go tu. Wstał, aleluja. Tak się też nazywa zespół, proszę państwa. Nie ma go tu. Zresztą słuchacze muzycznych rozmów doskonale wiedzą Kuba Blycharz i koledzy i koleżanki, bo to właśnie ta formacja, to jest ich pierwsza płyta. Powstało ich jeszcze kilka. Z martwych wstał, nie ma go tu. A mówił ojciec Marek Kotyński, redemptorysta, filmoznawca, Listrobel, który jest w pewnym sensie też bohaterem oczywiście tego filmu i książki, którą sam potem napisał, to laureat Nagrody Pulitzera, bardzo znanej, bardzo uznawanej Nagrody Dziennikarskiej w Stanach Zjednoczonych i także w całym świecie. No cóż, jak to robił? W jaki sposób postanowił przeprowadzić to swoje śledztwo, opowiada ojciec Marek Kotyński.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 w opowieściach ewangelicznych. Tych argumentów, których by nigdy nie podano, gdyby była to wymyślona historia, jest znacznie więcej. I tu mogę Państwu podpowiedzieć kilka mm, tropów, bo dość łatwo, zresztą w dobie internetu to łatwo zrobić, ale jeśli chcą Państwo rzetelnej wiedzy, to zapraszam do książek. Gary Habermas i Michael Licona o zmartwychwstaniu Jezusa. Bardzo dobra książka apologetyczna, która analizuje i obala po kolei wszystkie tezy, które tłumaczył Pusty Grób inaczej niż przez Zmartwychwstanie. Vittorio Messori mówią, że Zmartwychwstał. Też bardzo serdecznie Państwu polecam. Tam z kolei mamy egzegezę fragmentów ewangelicznych ze szczególnym uwzględnieniem Ewangelii Świętego Jana. Josh McDowell. No dość znany swego czasu, w Polsce także protestancki kaznodzieja, książka więcej niż cieśla. I rzecz, która chyba w Polsce się nie ukazała w tłumaczeniu, ale można ją w języku oryginalnym dostać, Franka Morrisona, Who Moved the Stone, Kto Przesunął Kamień. Książka wydana, czy wznowiona niedawno, choć napisana w roku 1910. 30, więc w stosunku do tych, o których powiedziałem wcześniej, jest najnows... jest najstarszą książką. Frank Morrison, amerykański autor, który też zaczyna się przyglądać temu, jak wyglądał proces Jezusa, jego ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Serdecznie Państwa do tego zachęcam. Ojciec Marek Kotyński jeszcze u nas zabrzmi. Mianowicie, kiedy już wiemy, jak Listrobel Próbował to robić, to zadał sobie pytanie, no dobrze, ale jeśli to prawda, to dlaczego Chrystus to zrobił? Dlaczego Chrystus to zrobił? Tam odpowiedź pada, zrobił to z miłości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 We not Gdy wlejesz we mnie odwagę najczystszej utwiary, baranu. Trwaj we mnie, trwaj we mnie, trwaj we mnie, najczystszy baranku. Niech oblicze mego pana pochyla się zawsze na ten łuk baranku. baranku. Trwaj we mnie, trwaj we mnie, trwaj we mnie, najczystszy baranku. Niech oblicze mego Pana pochyla się zawsze nade mną. Marcin Gajda i Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej, jedna z wielu płyt, jakie się ukazały, w bardzo właśnie takim stylu poetycko-modlitewnym utrzymane Baranku daj mi wstanie. Marcin Gajda. To oczywiście w oparciu to akurat o Ewangelię Janową i jej relacje na temat zmartwychwstania. Ojciec Marek Kotyński filmoznawca, teolog, redemptorysta mówi nie tylko o filmie Sprawa Chrystusa i o książce Listrobla ale także o tym, co z niej wypływa dla nas, co z niej wynika, bo to nie jest, proszę Państwa, tylko oczywiście zachęta do obejrzenia, bo film, książka chyba nie wiem, czy książka chyba po polsku nie wyszła, ale film Sprawa Chrystusa jak najbardziej jest spokojnie do, do mm, obejrzenia. Posłuchajmy y, dalszej wypowiedzi y, ojca Marka Kotyńskiego, bo. Y, to, o czym już powiedział, łączy się także z odniesieniem do nas tej całej sprawy. Nie byłoby w ogóle całej sprawy. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara, jak pisał św. Paweł. Czy tu możliwy jest w ogóle obiektywizm, czy można to w jakiś sposób obiektywnie potraktować? Ojciec Marek Kutyński. Listrobel uważał się za dziennikarza,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 Podchodzimy z pewnym założeniem, ojciec Marek szczególnie zwraca na to uwagę i niejako podsumowaniem tego, o czym mówi, podsumowaniem tych jego wypowiedzi będzie wypowiedź na temat tego, czym ten film jeszcze jest, jak można do niego podchodzić. I co ten film też pokazuje, jeśli chodzi o pewne postawy nasze, czy też człowieka współczesnego, człowieka właściwie czasów postmodernistycznych, postnowoczesnych, jak to się ma do naszego życia i jak mogłoby się mieć. Posłuchajmy.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 opowiadał nie tylko o filmie Sprawa Chrystusa i o książce Sprawa Chrystusa i o Lee Stroblu, amerykańskim dziennikarzu, który tę książkę napisał, wychodząc z pozycji ateistycznego sceptyka, a kończąc na pozycji wierzącego chrześcijanina. Serdecznie Państwu ją polecam, a także te książki, o których wspomniałem, Garego Habermasa i Michaela Likony o zmartwychwstaniu Jezusa, Vittorio Messoriego mówią, że zmartwychwstał, Josha McDowell'a, więcej niż Cieśla. No i dla tych z Państwa, którzy poradzą sobie z językiem angielskim, Franka Morrisona, Who Moved the Stone. Teraz zespół Owca, płyta nazywa się Chwały. Chwały, tak jakby chwała w liczbie mnogiej. Chwały to jest to, co my możemy dać Bogu, oczywiście w pewnym cudzysłowie, no cóż my możemy dać Bogu, ale naszą wdzięczność za wszystko, czym jesteśmy z Jego ręki. Owca, utwór nazywa się Wszystka moja nadzieja, bo to także jest ważna rzecz. Ta nadzieja nasza, jak też pisze Święty Paweł, zawieść nie może, bo tą nadzieją jest sam Bóg Zmartwychwstały. Zespół owca, wszystka moja nadzieja u Boga mojego. Nie boję się ja szczęścia ani smutku żadnego. Bóg zasmuci, Bóg pocieszy. On jest Panem wszelkiej rzeczy. Także i mojej ufam w miłosierdziu Jego. Mam w nim nadzieję. Spłyty chwały. To wszystko pięknie wynika z odczytania Prawdy o zmartwychwstaniu, yy, która rozświetla dzisiejszy poranek. I życzę państwu, żeby rozświetlała całe życie. Yy, jeszcze owca nam do końca tej godziny yy, zabrzmi, ponieważ yy, na tej płycie znajdują się jeszcze utwory, które bardzo pięknie pokazują właśnie, jakie można wnioski z tego yy, wyciągnąć. Ale to oczywiście dla nas jest yy, i dla państwa jest to pewna propozycja. Ja zachęcam yy, do refleksji, do takiego namysłu, ale tak po prostu do zwyczajnego rozradowania się tą prawdą o Bożym Zmartwychwstaniu. Twoje jest królestwo. Twoje jest królestwo. Bądź panie nasz od zawsze dzisiaj i na każdy czas Twoja Panie jest moc, potęga, chwała, wspaniałość i majestat na niebie i na ziemi, na niebie i na ziemi. Królestwo, Twoja jest potęga, Twoja jest chwała. Błogosławiony bądź panie nasz na zawsze i przez cały czas. Fragmenty tego tekstu pochodzą z inspiracji pierwszą księgą królewską, a więc Starym Testamentem, bowiem cały Stary Testament wychylony jest, jak to ładnie mówimy, ku Chrystusowi. Wiele jego ksiąg zapowiada przyjście Mesjasza i spełnia się w osobie Jezusa Chrystusa. E, I tego przekonania, tej wiary bardzo serdecznie Państwu życzę e, w poranek wielkanocny i nie tylko, puentując wszystko jeszcze jednym utworem zespołu owca, Ty jesteś Bóg. Marcin Witan. Żegnam Państwa.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 powinnam się przedstawić, ale zrobiłam to już wcześniej.